Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Teheran nie jest gotowy na bezpośrednie negocjacje pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Saed Katib Zadeh powiedział agencji AP, że przeszkodą są zbyt wysokie żądania Waszyngtonu i dodał, że strona irańska nie ustąpi w sprawie wzbogaconego uranu. Przedstawiciel rządu w Teheranie stwierdził, że strony utrzymują kontakt, ale Iran oczekuje najpierw finalizacji umowy ramowej w sprawie zakończenia wojny i zniesienia sankcji. Z kolei prezydent USA do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 W poniedziałek ma dojść do spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Były premier i prezes Prawa i Sprawiedliwości mają rozmawiać o Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Władze partii uważają stworzenie go za działanie wbrew ugrupowaniu, a członkowie nowej inicjatywy tłumaczą, że ich celem jest zdobycie nowego elektoratu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawia sprawę jasno. Zapowiadasz dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie będzie miejsca na listach wyborczych. Zdaniem politologa Piotra Mickiewicza niedawne spotkanie Mateusza Morawieckiego z szefem PSL-u Władysławem Kosiniakiem Kamyszem udowadnia, że były premier potrafi rozmawiać z liderami innych partii. Może podjąć się działania w tej części środkowej sceny politycznej, aczkolwiek troszeczkę uważam ten ruch za nieco chybiony, ponieważ wszelkie dane, jakie otrzymujemy z badań opinii społecznych pokazują w Polsce, że także nasze społeczeństwo się dosyć mocno zatychalizowało. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zapisało się około 40 parlamentarzystów PiS. Prezydium Komitetu Politycznego Partii zaleciło członkom stowarzyszenia, by zasilili szeregi Rady Eksperckiej ugrupowania. To są aktualności jedynki. Prowadzenie debaty z Donaldem Trumpem nie leży w moim interesie, oświadczył Leon XIV. Papież podkreślił, że będzie nadal głosił ewangeliczne przesłanie pokoju. Na pokładzie samolotu w czasie podróży po Afryce Leon XIV dodał, że doniesienia o jego rzekomym sporze z amerykańskim prezydentem są nie w pełni dokładne. I dodał, że jego słowa o świecie niszczonym przez garstkę tyranów nie były wymierzone w przywódce Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA wygłosił kilka komentarzy na mój temat. Wiele z tego, co napisano, to próby interpretacji tego, co zostało Powiedziane. Przemówienie, które wygłosiłem na spotkaniu modlitewnym, supermarketów na umowę tymczasową. Sąd w Hadze uznał działania firmy za niezgodne z przepisami Unii Europejskiej. Sieć sklepów Albert Hein musi zatrudnić Pawła Rudzkiego na etat, wypłacić mu zaległe wynagrodzenie i wyrównać wypłatę 5 lat wstecz do poziomu zarobków pracowników etatowych. Polaka w walce z Albert Hein wspierały związki zawodowe. Teraz po wygranej zachęcają innych do akcji. Don't give up Nie poddawajcie się. Najważniejsze, support, aby zapisać się do związków, bo działając z nami, tak jak Paweł, można osiągnąć dużo. Person. Po orzeczeniu Sądu widać, że pracownicy mają prawa, a my im pomagamy je egzekwować, powiedział mi Lewin Zulke van Hulsen z FNW. Przystąpimy do rozmów z Albert Ein, co bowiem so z innymi pracownikami, którzy są w takiej to sytuacji to jak Paweł, jest cała lista Polaków to czekających to na etat. Mamy długoterminowe plany z tym związane. W Holandii setki tysięcy Polaków pracują latami na umowy tymczasowe. Sąd orzekł, że po trzech latach umowa tymczasowa powinna być przekształcana w etat. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na zachodzie i północnym zachodzie opady deszczu. Termometry wskażą od 1 do 9 stopni. Niedziela będzie deszczowa prawie w całym kraju bez opadów, tylko miejscami na wschodzie, a temperatura maksymalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie około 16 w centrum i do 19 na Podkarpaciu. Jedynka Polskie Radio To promocja. Wywiad rzecza to rozmowa nieśpieszna i szczera, rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi. Do rozmowy zaprosiłem honorową obywatelkę Warszawy ocalałą z zagłady Krystynę Budnicką. Wchodzili Niemcy na podwórko. Słuchają Państwo programu I Polskiego Radia Martyna Podolska. Dobry wieczór. To zaszczyt być tego dnia razem z Państwem. Jak doskonale już Państwo wiedzą od samego rana świętujemy stulecie programu I Polskiego Radia. Ale świętuje także i Teatr Polskiego Radia. Swoje stulecie i nasze stulecie, bo przecież teatr jest z nami nieodzownie związany. Chwilę temu usłyszeli państwo premierowe, specjalnie stworzone, napisane, wyreżyserowane słuchowisko na tę okoliczność pod tytułem Jazda autorstwa mojej imienniczki Martyny Wawrzyniak w reżyserii Juli Mark, kierowniczki literackiej Teatru Polskiego Radia. I Już teraz o tym słuchowisku, ale w ogóle o znaczeniu Teatru Polskiego Radia będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. A jeszcze tylko chyba wyjaśnijmy, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się właśnie w Teatrze Polskiego Radia i emitujemy naszą rozmowę, nasze spotkanie prosto ze słynnego studia S8. To właśnie w tym studiu nagrywane są znaczące słuchowiska, a w naszym plenerowym jednak studiu są Wspomniane chwilę temu Martyna Wawrzyniak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Julia Mark, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale jest z nami również aktorka Justyna Wasilewska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Adam Wojtyszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I aktorzy Filip Zaręba, Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I Krzysztof Satała. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Tuż po emisji waszego premierowego słuchowiska Jazda. A w tym słuchowisku y, moją rolę właściwie spikera, albo jak to y, 100 lat temu się mówiło spikera gra, debiutujący w Teatrze Polskiego Radia Filip Zaremba. Jak było? Było to niesamowite przeżycie. Czuję rzeczywiście ten klimat, tą energię tego studia S8, ewidentnie zatrzymanego w czasie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo ja lubię, jak coś się zatrzymuje w czasie, tak jak my dzisiaj zatrzymujemy się w czasie na to stulecie. I wydawać by się mogło, że to stulecie coś kończy, bo przecież Wszyscy życzą sobie 100 lat, ale my życzymy dzisiaj programowi pierwszemu 200 lat i więcej. Było świetnie. Czy sobie poradziłem dobrze? Myślę, że lepiej poradziłem sobie na próbie, ale o tym oczywiście Państwo się nigdy nie dowiedzą, bo. Tą próbę słyszeliśmy tylko my Ale nie można się tak Wiecie, do siebie Dowalać, trzeba z tym po prostu płynąć. To jest wszystko nauka nie? Ja się dopiero uczę, dopiero Za dwa tygodnie bronię Swoją pracę Magisterską w szkole teatralnej Więc myślę, że taka wielka rola W Teatrze Polskiego Radia, mam nadzieję Dopiero mnie czeka Ale bardzo miło, że wysłuchaliście Państwo naszego Słuchowiska pod tytułem Jazda we Według mnie to bardzo wzruszający, mądry i zabawny tekst Martyny Wawrzyniak. No i zabawny też był ten speaker w twoim wykonaniu, a na pewno interesujący, Justyno, bo ciebie ten speaker przyciągnął ciebie, to znaczy postać, w którą się wcielasz, a Grasz między innymi, bo to złożona postać, ale grasz słuchaczkę. Tak, słuchaczkę, która przemierza kraj samochodem, prowadząc auto. Prowadzi bardzo długi, wielowymiarowy taki monolog z wnętrza, z wnętrzem. Rozmawia, dialoguje, referuje i słucha. I słucha tutaj radia różnych stacji, ale trafia również na na stację z naszym tu speakerem. tak jest, że ten mikrofon, który tutaj przed nami, on wyczuwa. Ten talent, tą umiejętność, tę charyzmę, ten głos, to brzmienie, to, co gdzieś jest pomiędzy i nawet czy debiutujący dziennikarz radiowy, speaker, czy doświadczony, to de facto nie ma znaczenia, bo to jest właśnie coś takiego, to jest ta magia, która się gdzieś wytwarza. Julio, tobie przyszło wyreżyserowanie tego tekstu specjalnie, na stulecie jedynki, to wyzwanie, żeby opowiedzieć także o radiu, o tej magii radia, no, poprzez radio. No na pewno wyzwanie, na pewno ten tekst jest intrygującą opowieścią z perspektywy naszej bohaterki, która właściwie tego radia używa trochę jako pretekstu do tego, żeby zostać sama ze sobą, żeby jeszcze raz przeanalizować ten moment, w którym się znalazła. I ten speaker właściwie ją trochę zaczepia e, myślowo, ale e, jest taką inspiracją do tych jej przeżyć. No i jest tajemnicza postać. Kim jest ten kot, Krzysztofie? Kot, którego ja dzisiaj zagrałem. Ja miałem bardzo przyjemne dzisiaj zadanie. Ja byłem partnerem Justyny dzisiaj, w zasadzie jej chłopem. Musiałem sobie I... wyobrazić, jak to jest być dobrym chłopem I, e, <grym> i takim właśnie starałem się być. Ten kot, o którym wspomniałeś, no to jest w języku bohaterów, prawda? Którzy się do, do siebie odzywają m, takimi słodkimi słówkami jak Kot, kocie. Było to niezwykle przyjemne doświadczenie, móc zwracać się przez całą godzinę do Justyny per kot. Kot, kocie, kotku to takie najczulsze sformułowania, te zwroty. Myślę, że właśnie radio to też jest taka czułość blisko ucha, ale przede wszystkim blisko serca naszych słuchaczy jesteśmy. Także i wy tworząc na co dzień słuchowiska, pracując w Teatrze Polskiego Radia. Adamie, teatr od tych Ja myślę, że w dużej mierze zagadka polega na tym, że jakby praca aktora, praca twórcy, czy filmowego, czy teatralnego w ogóle polega na tym, że, żeby zajrzeć w drugiego człowieka, żeby, żeby tą empatię jakoś w sobie pielęgnować. I ta empatyzacja powoduje, że, że w radiu jest wygodnie tym, którzy szukają miejsca dla jakiegoś takiego właśnie czułego dialogu. To znaczy. Kiedy próbujemy się przyjrzeć w ogóle kondycji ludzkiej, czasem właśnie neurotycznej, czasem rozedrganej, czasem przebodźcowanej, bardzo wrażliwej, bo to są takie czasy, kiedy musimy pamiętać, że ludzie stają się potwornie wrażliwi i to jest w dużej mierze uzasadnione. No to w radiu mamy ten przywilej, że możemy skupić się na sensie, na słowie, na czystej emocji, troszkę odchodzi nam trudności filmowo-technologicznych, troszkę mamy też radość z uchwycenia tego, co się nagra, inaczej niż w Teatrze Żywego Planu, no bo to zostaje z nami już na zawsze. Więc jest miejsce na to, żeby się wsłuchiwać w te dziwne, często rozwibrowane nuty, a jednocześnie zastanawiać się nad sprawami ogólnymi, ostatecznymi. Więc ta soczewka jest, mam nadzieję, wciąż aktualna. Oczywiście znakomici aktorzy, aktorki, aktorzy, ale nie byłoby ich tutaj, gdyby nie reżyserzy? Ale przede wszystkim, gdyby nie autorzy tekstów, bo to od tego tekstu zaczyna się teatr, a nawet nie samego tekstu, a myśli, która jest w nim zawarta. Tak i to całe szczęście, że autorki, reżyserki, autorzy, reżyserzy, wszyscy, którzy dysponują jakąś bogatszą wrażliwością, szukają swojego sposobu na opowiedzenie o, o tym, co się w nich dzieje, przepisują tutaj pracować nad kolejnymi dziełami, ale jeszcze, jeszcze, jest niezwykle ważna profesja, czyli kompozytorzy. Tak, to prawda. To znaczy, jeżeli tylko możemy sobie na to pozwolić, to zapraszamy i najwybitniejsze kompozytorki i kompozytorów, którzy też cząsteczkę samych siebie zostawiają. Tu z kierowniczką literacką staramy się wyszukiwać teksty, które to wystrzelenie wyobraźni muzycznej umożliwia, natomiast muszę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że wszyscy twórcy, którzy przychodzą do Teatru Polskiego Radia nie wahają się zostawić cząsteczki swojej tożsamości z nami. Nieważne czy w postaci tekstu, czy muzyki, czy, czy talentu aktorskiego. To, to jest zawsze operowanie i zabawa, i igraszka, i niebezpieczna gra z własną tożsamością. A skoro o muzyce mowa, to y, może Filip nam coś zanuci, zaśpiewa? To będzie piosenka z dedykacją dla pana dyrektora Polskiego Radia. Niezwykły gość, jak ty, mój chłopcze, niezwykły gość nie trafi taki się, bo gdzie specjalny kto? Któż mu się oprze I nie pamiętam dalej Już Słuchaj Pars Natchnienie kochanków Skąd nad nim ta łuna ja. Tak to pożaru jest blask Lecz tak lomu. Świeci jak płomień w tę noc Dziewczyna płonie w ten nos I wiem dobrze, kto Nie da to, czego właśnie innym brak na masz, masz. Pamięta cię Po wszystkie czasy Odmiany, odmiany chcę To ty O tak Niezwykły gość Ktoś jak Adonis Wybiera sobie tu, co tylko chce z menu ten twój kształt to smaczny pomysł. nadbędzie będzie twą, zdobędzie ją niezwykły gość. Mchem romantyzmu porasta, lecz kwaś. Ja czuję. Przeciebie chcę, że za chwilę ukażę się w Niezwykły, niezwykły gość Niezwykły gość Niezwykły gość I niechamajda gość nie To, to po zgadywać to. w mig Pierwca sny mi sobie coś Na słowie. zdolnik Gdy dziewczę on la! Zobaczy go od, od razu ma gość Zwykła brygandu gość Gdy się pojadzi Dalej siedzimy i opowiadamy o Teatrze Polskiego Radia, o tworzeniu słuchowisk. Świętujemy dzisiaj stulecie jedynki, stulecie Teatru Polskiego Radia również. Justyno, to spotkanie tutaj w Teatrze Polskiego Radia to tak naprawdę jest spotkanie... Do której już trochę wspominaliśmy. Co no ciekawe pytanie, zawsze w jakim sensie wchodzenie w różne tam formy stwarzania, próby bycia jak transmitorem po prostu czyjeś myśli albo tekstu, czy, czy muzyki, czy wszystkiego, co jakby wymaga poprzez siebie przepuszczenie i pokazanie tego publiczności, to jest w jakimś sensie, zmusza jakby wykonawcę do tego, żeby jakoś się tam w tym znaleźć, jakoś się umieścić w tym, co za tym idzie. Być może się jakoś ze sobą tam y, pospotykać w różnych miejscach, w różnych kontekstach, które, które przynoszą, przynoszą teksty, dramaty, role. Muszę się przyznać, że to jest... Ja chyba nie, nie brałam nigdy udziału w Teatrze Polskiego Radia i że to też jest mój To mój też jest twój debiut? debiut? Tak, tak, tak. Ja lubię w ogóle Teatr Polskiego Radia i lubię tego słuchać, ale ja zawsze przez to, że mam te SCZ-y takie że ta moja dykcja jest taka nieperfekcyjna, zawsze miałam takie, no po prostu... Nie, nie, ale to nie tylko o dykcję w Teatrze Polskiego Radia chodzi, chodzi też właśnie o tę prawdziwość. Ale jest to wspaniałe doświadczenie, fajne bardzo. To teraz wychodzi, tak nic nie szkodzi, ale to wychodzi na to, że Krzysztof nie jest debiutantem. Ja jestem już starym wygą tutaj Teatru Polskiego. Wyjadać. Jestem starym wyjadaczem. Miałem okazję tutaj moich młodych partnerów, zarówno Filipa, jak i Justynę troszkę podszkalać w pewnych definicjach, których może nie znali i też zaprosić ich do tego świata, który jest przepięknym światem, ponieważ tutaj wszystko powstaje w dźwięku i ten świat dopowiedziany, który dajemy słuchaczowi, jest tym światem który właśnie się stwarza dźwiękowo. To jest dla mnie za każdym razem odkrycie i za każdym razem wspaniałe doświadczenie, dlatego uwielbiam wracać Dosyć drapieżny, potwornie śmieszny, ale też być może dotykający jakoś takich bliskich nam emocji, a też sporów jakichś narodowych. Właśnie, bo Teatr Polskiego Radia także na antenie jedynki, a właściwie powinnam powiedzieć przede wszystkim na antenie jedynki, serwuje nam i komedię, i czarny humor, i satyrę, i odwołania do klasyki, i science fiction, różnorodność tematyczna, gatunkowa, skupienie się na młodym odbiorcy ale także i na tym starszym, bo przecież wciąż co sobotę, co niedzielę słuchamy naszych wspaniałych, fenomenalnych powieści radiowych. To jest wielki sukces, myślę, że udaje nam się jakoś tą różnorodność zachować. Mam nadzieję, że, że nasi słuchacze podzielają te opinie. Powieści radiowe no to jest jakoś już w ogóle wryte w tożsamość kulturową. Niedługo będziemy obchodzili 70-lecie Matysiaków. A te co sobotnie spektakle, które, które premierowo nadajemy, mają mieć według mnie takie takie zadanie, żeby ta podróż była zawsze zaskakująca dla słuchacza. W tym roku także powracamy do słuchowisk archiwalnych. Raz w miesiącu wracamy do najwybitniejszych słuchowisk, jakie zostały stworzone na przestrzeni tych 100 lat Teatru Polskiego Radia, więc słuchacze mają szansę też sięgnąć do tego, co powstało kilkadziesiąt lat temu. I wiecie, co się okazuje, ponieważ nie mieliśmy okazji tak naprawdę o tym porozmawiać, bo szykujemy dla Państwa te archiwalne słuchowiska prezentuje. Tekstach, No ale muszą jakby jakoś tak po prostu współbyć z, z obrazem, z osobami aktorskimi, muszą współbyć z muzyką, muszą współ, jakby współbyć z inscenizacją. A tutaj jakby to medium, radia, daje taką ciekawą możliwość właśnie spotkania się z językiem, z głosem. Zresztą to, co mówiliście, w takiej bardzo intymnej sytuacji. Więc dla mnie jakby to, to zaproszenie Julii właśnie do napisania czegoś specjalnie dla radia było dla mnie bardzo ciekawe, bo ja w ogóle jakby uwielbiam pisać, jakby co nie, nie zawsze jakby jest taką sprawą, którą dramaturgi i dramaturzy uwielbiają. Można się skupiać na zupełnie innych rzeczach, a ja to rzeczywiście kocham. Jakby była to dla mnie taka przestrzeń właśnie do do, takiej do, do wyobrażenia sobie takiej sytuacji intymnej, w której jakby, e, jesteśmy jakoś z tym radiem związani też, bo chciałam, żeby to radio było też tematem i było jakimś powiedzmy bohaterem tego słuchowiska, no ale właśnie z taką przestrzenią jakby kreowania świata tylko i wyłącznie za pomocą języka, czy w dużej mierze za pomocą jakby języka i, i emocji aktorskich. A ten język się zmienia. Bo używasz słów, które niegdyś może dla naszych słuchaczy byłyby zaskakujące, czy może drażniłyby ich uszy, a w tym momencie otwieramy się chyba na taką współczesność także języka i staramy się też poprzez Teatr Radia opowiadać o tym, jak ten język się zmienia, jak mówią teraz młodzi. No nie wiem, czy akurat język jakby tego tekstu jakoś odzwierciedla współczesność. No pewnie tak. No jakby jesteśmy, Oczywiście miłe jest to, że również na zewnątrz nas doceniają. No i zresztą trudno się dziwić. No, czas się, się zmieniają, technologia się zmienia, nie tylko język ewoluuje, ale też sposoby odsłuchu. No i to tak będzie. To znaczy ludzie przyzwyczajeni do tego, że mogą słuchać na żądanie. Myślę, że czują się komfortowo z tym, że mogą wyszukać, odnaleźć, porównać i, i według swojego gustu słuchać. Ale też myślę, że słuchanie daje taki odpoczynek od tej kultury obrazkowej, od tych bodźców, które nas atakują w telefonie i myślę, że w tym może tkwić siła kolejnych lat radia. I tego życzymy wam nam i Państwu z okazji setnych urodzin programu Pierwszego Polskiego Radia. I oczywiście odsyłamy Państwa na strony Teatru Polskiego Radia. Tam znajdą Państwo słuchowiska już zarejestrowane, zapisane, te historyczne, te archiwalne, ale także te, te najnowsze, w tym słuchowisko Jazda autorstwa Martyny Wawrzyniak. Bardzo Wam dziękuję że byliście razem z nami w tym szczególnym dniu. Justyna Wasilewska, bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Martyna Wawrzyniak, wspomniana już chwilę temu. Dzięki. Julia Mark. Dziękuję bardzo. Adam Wojtyszko, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Krzysztof Satała. Dziękuję bardzo. Filip Zaremba. Dziękuję bardzo. kto w starała się w tym momencie, no to szerokości. Tak jak wspomniałam, audycję realizowała tutaj w Teatrze Polskiego Radia w studiu S8 Anna Balcewicz, a ja na koniec powtórzę. To wielki zaszczyt być tego dnia razem z Państwem. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję Państwu za przychylność i mam nadzieję do usłyszenia. Martyna Podolska. Słyszymy się jutro po godzinie 23:00 emisja mojej rozmowy z aktorką amerykańską Christian Stewart. A na zakończenie tej specjalnej audycji Filip Zaremba, który zaśpiewa tym razem nie dla dyrektora Adama, tylko dla... Tylko przyjdź do mnie, spotkasz mnie zaraz, przy metrze marymont. Będę stał z ogniem, więc dam ci ognia, nie będziesz palić sama dziewczynę. No. Filip Zaremba na zakończenie tej audycji specjalnej z żartem, z humorem, z dowcipem, no bo też taki jest Teatr Polskiego Radia, a y, tego wszystkiego będą Państwo mogli doświadczyć także podczas jubileuszowej odsłony Festiwalu 2 Teatry, Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej w Sopocie. Już teraz dyrektorze zapraszamy? Ewidentnie tak. Do Sopotu w czerwcu? Do Sopotu. W czerwcu, 19-22 czerwca daty festiwalu dwa teatry. Filip będzie śpiewał, no nie wiadomo. Zabraniam. <grystanie> Do usłyszenia. <grystanie> Bardzo dziękujemy. Jedynka. Polskie Radio. Minęła 20 Sportowa. Sylwia Urban, dobry wieczór. Od stu lat przekazujemy Państwu w radiowej jedynce najważniejsze i najciekawsze informacje, również sportowe. I razem z Państwem cieszymy się z medali i smucimy po porażkach. Dysponujemy też ogromnym archiwum dźwięków, które bardzo chętnie prezentujemy, by pamięć o naszych mistrzach nie zaginęła. A zatem dzisiaj na stulecie programu pierwszego polskiego radia Kronikę Sportową rozpoczynamy od archiwalnych, medalowych wydarzeń, bo za Zawsze jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ciekawego i ważnego. Nie Judo, Sekunda, i Polak, mistrzem olimpijskim w Judo, pierwszy złoty medal! Piękna akcja teraz Szczepańskiego, kilka razy odrzucił Węgra na liny. Węgier wyraźnie skup, proszę Państwa, nie jest tak dokładny, a Szczepański znakomicie znakomicie utrzymuje go lewym prostym. Szczepański atakuje, znakomicie, bardzo dzielnie walczy nasz Pięściach, walczy do ostatniej chwili dajesz się wie wszystko. Jan, chce mistrzem olimpijskim. W tej chwili Kolecki zarzucił na pierś trochę kłopotów teraz z powstaniem, ale teraz wybić na górę. Prosto robione są do no, tyzoki i no jeszcze jest, jest, jest podniesiony i teraz znowu jest. A zatem Szymon kołeki ze srebrnym medalem. Już nie oglądaj się, oni nie dadzą rady. To jest 30 metrów przewagi, to jest 250 metrów do mety. Michał Kwiatkowski coś fantastycznego. Polak będzie mistrzem świata, jest mistrzem świata. Ręce w górze i pokazuje biało-czerwona. Będzie złoty medal, jest wspaniale. Robert Sycz i Tomasz Kucharski na eee! pierwszy w tym miejscu, a więc oni mistrzami Igrzysk Olimpijskich. Mamy srebrny medal. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogarhil. Piąty olimpijski medal polskich żeglarzy w historii. Pierwszy srebrny. Doping wzmaga się na trybunach Grand Palais i czekamy na to jedno, jedyne kończące trafienie. Jest! ale piękna akcja! Aleksandra Jarecka trafia! Trafiła! Aleksandra Jarecka trafiła! Zwiła maskę! Krzyczy! Krzyczy w niebo głosy! Ona w to... Nie wierzy. Ona trafiła, ona to zrobiła. 300 medal w historii Igrzysk Olimpijskich stał się faktem. I 100 lat Radiowej Jedynki też jest faktem. Wierzę, że przez kolejne stulecia będziemy przekazywać Państwu wiele z ZETCE Politechnikę Poznań jest Lotto Zetesu UMCS Lublin 76 do 58. No i w rywalizacji Drużyna Lubelska prowadzi, ale 2 do 1 ocenia trener Karol Kowalski. Zagraliśmy bardzo słabe spotkanie i to trzeba powiedzieć głośno, zrobiliśmy 25 strat na no meczów na wyjeździe, nie wygrywasz jak, jak wyrzucasz 25 piek 25 w krzaki. Myślę, że to jest główny powód, dla którego, dla którego ten mecz skończył się takim, a nie innym wynikiem. Panie trenerze, jaka motywacja przed tym meczem numer 4 też w Poznaniu? My nie potrzebujemy ekstra motywacji, bo po prostu potrzebujemy lepiej zagrać. Może uśmiechnąć się trener Wojciech Szawarski. No Część tej roboty, takiej poznańskiej remontady chyba odrobiona. Trzeci mecz wygrany. Póki mamy szansę, to będziemy walczyć. Dzisiaj powiedziałem przed dziewczyną w szatni, że chcę zobaczyć drużynę. Ja, może nie ja, bo ja wiem jakie one są I, i tak im dokładnie powiedziałem, ale musimy pokazać ludziom, kibicom, naszym fanom, którzy tutaj dzisiaj przyszli, cała sala, że będziemy walczyć jako drużyna do ostatniej sekundy i tak dzisiaj było i jutro będzie tak samo. Kamila Borkowska, zawodniczka LOTOS, DESU MCS Lublin. Jest Pani zaskoczona tym trzecim meczem? Nie, nie wydaje mi się, że jestem zaskoczona, bo tak naprawdę wiedziałyśmy, że, że Poznań będzie chciał wygrać u siebie mecz. Albo mecze. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe wygrać u nich przy ich kibicach. Wydaje mi się, że po prostu nie weszliśmy dobrze w ten, me ten mecz. To tak naprawdę od pierwszej minuty meczu już przegrywałyśmy, już za każdym razem byliśmy te pół kroku w tyle. I wydaje mi się, że to spowodowało, że po prostu nie wygrałyśmy dzisiaj. Już nie jest tak wyraźne prowadzenie drużyny lubelskiej, czyli w waszych serdusz to chyba też te nadzieje, marzenia o złocie odżyły się. No, na pewno po tych dwóch porażkach chciałyśmy się trochę tutaj odbić i myślę, że bardzo nam to że, nam to po prostu udało. I bardzo się cieszymy, że też e, kibice nam bardzo pomogli, bo to jednak nasz szósty zawodnik w Lublina Może trochę tego zabrakło, ale bardzo się cieszymy i na pewno zostawiliśmy tutaj dzisiaj kawał zdrowia, bo na pewno walczymy o to złoto, a nie chcemy tylko tego srebrnego medalu. Także myślę, że jutro też będziemy walczyć i mam nadzieję, że dojdzie do tego e, piątego meczu w Lublinie. O czym mówiła Aleksandra Pszczolarska, skrzydłowa poznańskiej drużyny. Czwarty mecz jutro w stolicy Wielkopolski. Przypomnę, że trzecie miejsce zajęły wczoraj koszykarki z Gorzowa Wielkopolskiego, które w dwóch meczu pokonały Ślęzę Wrocław. A dziś trzecie miejsce w Ekstraklasie Siatkarek. Trzeci mecz w Ekstraklasie Siatkarek Unii Opole wygrał na wyjeździe z BKS-em Bielsko-Biała 3-0 do 0 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi 2-0. do 0. Tymczasem w Ekstraklasie Siatkarzy Zakończyła się półfinałowa batalia o złoto. Zagrają Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin. Warta pokonała po raz drugi Asseko Rysowię, tym razem na wyjeździe 3 do 0. Relacja Bartosza Wisza. To był jednostronny półfinał. W niespełno 80 minut Jurajscy rycerze pokazali klasę i bezapelacyjnym zwycięstwem 3 do 0 zasłużeni awansowali do finału Mistrzostw Polski. Już początkowe dwa sety zasygnalizowały efektywną postawę gości, którzy praktycznie w każdym elemencie dominowali nad rywalami. Rzeszowianie niemal nie wyciągnęli wniosków z pierwszego meczu w Sosnowcu. Mieli kłopoty w przyjęciu zagrywki, nie kończyli własnych ataków, a na domiar złego w przegranych setach do 16 i 17 popełnili łącznie aż 15 własnych błędów. Goście za to zagrali bardzo stabilnie, a przede wszystkim z konsekwencją. Zarówno w zagrywce tylko osiem zepsutych serwisów przy 7 asach, jak i w ataku na stabilnym poziomie. W trzecim secie Resowie musiały podjąć jeszcze większe ryzyko, ale zabrakło pozytywnych efektów. rasy atakiem ze skrzydła, także glady asem serwisowym zapewnili warcie zwycięstwo 25 do 23 i zasłużony awans do finału. Mateusz Szybieniek środkowy bloku zespołu gości pieczętujecie awans do wielkiego finału Mistrzostw Polski. Podobnym sukcesem jak w Sosnowcu przed własną widownią. To był dla Was łatwiej Mecz. Faktycznie te dwa pierwsze sety naprawdę ciężko było znaleźć jakiś u nas słabszy element, graliśmy naprawdę bardzo mądrze, nie podpalaliśmy się nawet jak Rzeszów wykonał jakąś trudną zagrywkę to graliśmy mega cierpliwie, no się z tego cieszymy, w trzecim jakieś tam emocje się pojawiły. Tą zagrywką? Są dużo dużo stabilniejsi. My zrobiliśmy bardzo dużo błędów. Seta oddaliśmy błędami. Jak coś wyjdzie, to coś drugiego nie wyjdzie, i potem w następnej akcji to, co pierwsze wyszło, nam nie wychodzi, i takie to nieposkładane, wszystko się wydawało z boiska. Na pewno dzisiaj jesteśmy smutni i źli, no ale w sporcie nie patrzy się w przeszłość. Co najwyżej wyciąga lekcje, i trzeba się skupić na tym, co będzie przed nami. Będziemy grali o brązowy medal i zrobimy wszystko, żeby go zdobyć. Przypomnę, w drugim półfinale Aluron Warta Zawiercie pokonał Brzeszowia Sekoresowie. 3 do 0. Gospodarzom teraz pozostanie rywalizacja o brązowy medal. Z Rzeszowa Bartłomiej Wiszhalo Studio. W drugim półfinale Bogdanka Luk Lublin drugi raz wygrała z projektem Warszawa. Tym razem 3 do 1. O szczegółach Adam Rozwałka. Początek spotkania w wykonaniu gospodarzy znakomity. Wychodziło im właściwie wszystko i pierwszego seta wygrali 25 do 14. W drugiej partii już wyrównana walka. Goście nie zamierzali się poddawać. Ostatecznie jednak Bogdanka Luk pogrze przewagi. triumfowała w tej odsłonie 26 do 24. Trzeci set przyniósł zmianę przebiegu wydarzeń na boisku. To projekt dominował, to projekt dyktował warunki gry i wygrał tę partię 25 do 18. I kiedy zanosiło się, że może nawet drużyna z Warszawy spróbuje tutaj nawiązać walkę i odwrócić losy tego spotkania, to czwarty set to już znakomita gra gospodarzy. Świetne zagrywki Wilfredo Leona i w ten sposób lubelski zespół triumfując w tej części meczu 25 do 17 zakończył spotkanie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 Myślę, że to jest duże osiągnięcie, osobiście chciałbym drugi raz z rzędu też zdobyć złoto, uczciwie podkreślam, więc no jest to myślę, że duże osiągnięcie. Nieco rozczarowany był za to trener drużyny stołecznej Kamil Nalepka. Ja myślę, że takim decydującym czynnikiem było to, że my...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 cały miesiąc przed nami ważnych i ciężkich spotkań. Start finałowej rywalizacji do trzech zwycięstw zaplanowano na 25 kwietnia. Tymczasem piłkarze ręczni rozgrywają w Kaliszu turniej finałowy Pucharu Polski. Dziś odbyły się półfinały w pierwszym. Orlen Wisła-Płock wygrał z Industrią Kielce 30 do 25. Marcel Sroczyk, rozgrywający na wciarzy, przyznał, że ich zwycięstwo nie było zagrożone nawet przez moment. Wygraliśmy, myślę, że dosyć łatwo można powiedzieć, że była walka, ale kontrolowaliśmy spotkanie, daliśmy z siebie wszystko, co, co mieliśmy i jutro musimy zrobić następny krok do i ciągnąć po trofeum. To jest najważniejsze i zapominamy o tym nasich teraz. Uważam, że bardzo zagraliśmy dobrze w obronie i to ustawiło spotkanie. Zawsze trener powtarza, że jak nie ma jednego zawodnika, drugi musi wnieść jeszcze więcej od siebie, także myślę, że po Pierwsze podeszliśmy do, tak samo jak do każdego meczu, ale każdy chciał dać siebie pewnie jeszcze więcej niż zwykle daje. W drugim półfinale MKS Kalisz przegrał z Wybrzeżem Gdańsk 29 do 31, a zatem jutro o 15 w finale Pucharu Polski Orlen Wisła Płock zagra z Wybrzeżem Gdańsk. Polskie Radio. Jedynka. Trzy mecze zaplanowano na dziś w 29. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym z nich Radomiak wygrał z Widzewem Łódź 2-1 do 1 i awansował z 15. na 10. miejsce, a Widzew pozostał na przedostatniej 17. pozycji. Natomiast Górnik Zabrze jest na przeciwnym biegunie. Dzisiaj wygrał z Koroną Kielce 1-0. do 0, Relacja Piotra Muszalskiego. Kiedy Górnicy z Zabrze grają na własnym stadionie, to wiadomo, że kibic będzie miał co oglądać. I dzisiaj było podobnie w starciu z Koroną Kielce, bo pierwsze 20 minut pod dyktando gospodarzy. Świetna wymiana podań, kilka ciekawych pomysłów, ale bez konkretów. Natomiast Konkrety miała Korona, która w pierwszej części spotkania przynajmniej trzykrotnie mogła wyjść na prowadzenie, no ale skończyła się pierwsza część spotkania i nadal nie mieliśmy bramek. A po zmianie stron znów Pełna dominacja Górnika Zabrze. I przyszła 71. minuta spotkania. Rzut rożny gospodarzy. Tam w polu karnym gości zakotłowało się. Najwyżej skoczył Rafał Janicki, ale... Na pewno było to ciężkie spotkanie. Wiemy, że Korona gra dobrze. Gra na pewno bardzo dobrze. Stałe fragmenty, bo chyba najwięcej goli strzeliła. Właśnie z stałych fragmentów, staraliśmy się temu zapobiec, graliśmy wysoko w pierwszej połowie, wydaje mi się, że w pierwszych dwudziestu minutach mieliśmy dużą przewagę, powinniśmy strzelić i grać się, powinno się łatwiej, niestety kona wchodziła z kontrami. Ale cieszymy się ze zwycięstwa i nie ma co grzewać w trupach. Próbowaliśmy wygrać, cieszymy się ze zwycięstwa i jedziemy dalej. Dla Dawida Błanika z Korony Kielce nieważne było, czy był to samobój, czy bramka Janickiego. Dla niego najważniejsza jest utrata punktów. Myślę, że piłka leciała w światło bramki, więc tutaj nie ma co mówić o tym, że to jest bramka samobójcza. Jest to bramka, jak dobrze pamiętam, Janickiego, czyli drugi raz tak naprawdę ten sam zawodnik strzela nam bramkę po stałym fragmencie. Na wagę straty punktów, no cóż, ciężko powiedzieć, na pewno dzisiaj to nie była korona, jaką my jako zawodnicy chcemy prezentować, kibice chcą oglądać, więc musimy wyciągać wnioski, ciężko, cokolwiek w ogóle powiedzieć teraz na gorąco, bo jest we mnie bardzo dużo... Emocji. Górnik cały czas jest w czołówce, górnik cały czas liczy się w walce o europejskie puchary, a może o coś więcej. To oczywiście czas pokaże, a dzisiaj górnik zabrze korona Kielce 1 do 0. I w ostatnim dziś spotkaniu Pogoń Szczecin podejmowała lidera tabeli Lecha Poznań. Mecz obserwował Artur Dyczewski. To był dobry, ciekawy i emocjonujący mecz. W Szczecinie lider nie zawiódł, faworyt nie zawiódł, Lech zdobył komplet punktów i sam sobie sprowokował nerwową końcówkę. Kolejosz dobrze rozpoczął mecz w Szczecinie, miał przewagę, stwarzał sytuację za sytuacją. Ale marnował je kapitan poznańskiej drużyny Mikael Isak. Trzy razy był sam na sam z Walentynem Kożokaru i trzykrotnie przegrywał ten pojedynek z golkiperem szczecińskiej drużyny. Nie udało się zdobyć gola Isakowi, powiodło się młodemu polskiemu piłkarzowi. Antoni Kozubal wykorzystał złe wybicie piłki przez defensorów w pogoni z własnego pola karnego i uderzył z 18 metrów. Ofiarnie interweniujący Jan Biegański, pomocnik Pogoni, zamiast pomóc tylko zaszkodził, bo piłka odbiła się od jego nogi, nabrała dziwnej rotacji i przeleciała nad głową Walentina Gorzokaru, lądując w siatce. Do przerwy Pogoń przegrywała z lechem 0-1. do 1. Na początku drugiej połowy kolejną sytuację sam na sam z Gorzokaru zmarnował Mikael Isak. Za chwilę nie popisał się Patryk Wolemark, który z 5 metrów nie potrafił umieścić piłki w pustej bramce. Jak się zdobywa gole, pokazał im Luis Palma. Hoturanin wykończył efektowny kontratak Kolejorza i w 62 minucie zdobył drugiego gola daleka. Ale Pogoń walczyła nieustępliwie do samego końca. W 80 minucie kontaktowego gola strzelił Paul Mukairu i odżyły nadzieje portowców na zdobycie co najmniej jednego punktu. Sędzia Patryk Gryckiewicz doliczył aż 7 minut i w tym doliczonym czasie piłkę meczową na wagę punktu miał Jaj. Kamerunczyk występujący w barwach pogoni z rzutu wolnego dośrodkował Kelina Kosta, ale strzał Morendiaja głową z 5 metrów efektownie obronił bułgarski bramkarz Lecha Płamen Andryjew. Rezultat spotkania nie uległ zatem już zmianie i ostatecznie w Szczecinie bez niespodzianki Pogoń przegrała z Lechem Poznań 1 do 2. W tabeli prowadzi Lech z przewagą trzech punktów nad Górnikiem i pięciu nad Zagłębiem Lubin. W pierwszej lidze piłkarskiej również trwa 29. kolejka spotkań. Dzisiaj Śląsk Wrocław zremisował ze zniczem Pruszków 2-2, GKS Tychy wygrał z Łódź 3-2. Wieczysta Kraków zremisowała z Odrą Opole 0-0 i Puszcza Niepołomice pokonała Polonię Bytom 2-1. Liderem jest Wisła Kraków. W niemieckiej Bundeslidze jutro mistrzostwo może świętować Bayern Monachium o ile przynajmniej zremisuje ze Stuttgartem. Dziś bowiem przegrał wicelider Borussia Dortmund 1-2 do z Hoffenheimem. W innym ważnym meczu Eintracht Frankfurt przegrał z RB Lipsk 0-1. Lipsk jest trzeci w tabeli. A we włoskiej Serie A niespodzianka. Wicelider Napoli przegrał 0-2 z Lazio. Lider Inter ma więc już 12 punktów przewagi. I jeszcze inne ligi. W hicie angielskiej Premier League jeszcze trwa mecz chelsea London z Manchesterem United. To już doliczony czas gry. Chelsea przegrywa 0-1. do A w finale Pucharu Króla w Hiszpanii 87 minuta i remis atletico Madrid z Realem Sociedad 2-2. do -2. W kwalifikacjach do piłkarskich mistrzostw świata kobiet kolejne niepowodzenie Polek, które przegrały na wyjeździe z Irlandkami 0-1. do Biało-czerwone są w tabeli grupy na ostatnim miejscu, jednak wciąż mają szansę na Awans na mundial poprzez baranże, ale tam będą wymagające rywalki. Polska florecistka Marta Jakubowska zajęła trzecie miejsce w zawodach Szermierczego Pucharu Świata w Kairze. Aż do półfinału pokonała wszystkie przeciwniczki, by dopiero na tym etapie ulec wiceliderce światowej listy Włoszce Martinie Favaretto 6 do 15. Maja Chwalińska awansowała do finału tenisowego challengera w portugalskim Ujras. W meczu półfinałowym Polka pokonała Amerykankę Robin Montgomery 6-2, 6-0. Pojedynek trwał 81 minut. W jutrzejszym finale Chwalińska zmierzy się z Austriaczką Sinią Kraus. Polskie hokeistki na lodzie wygrały w bledzie z gospodyniami Słowenkami 2-0 w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 2A. To czwarty poziom światowych rozgrywek i z kompletem zwycięstw zapewniły sobie awans do dywizji 1B. Gole strzeliły Wiktoria Sikorska i Natalia Nosal. Jutro w Hiszpanii zakończy się rajd Sierra Morena, pierwsza runda rajdowych Mistrzostw Europy, a po dzisiejszym, drugim dniu prowadzi Hiszpan Jose Suarez. Wypadek na drugiej dziś próbie czasowej, w sumie na trzeciej, mieli obrońcy tytułu Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Uderzyli swoją Skodą Fabią RS Rally 2 w przydrożną barierę i wypadli z trasy. Na szczęście nic im się nie stało, ale do rywalizacji już nie wrócili, bo nie pozwoliły im na to uszkodzenia samochodu. Tymczasem mistrzowie Polski Jakub Matulka i Damian Syty w takim samym aucie nie mieli takich problemów i po siedmiu odcinkach specjalnych są na ósmej pozycji. Za nami sobota na rajdzie Sierra Morena. To był dla nas naprawdę dobry dzień. Myślę, że prezentowaliśmy bardzo dobre tempo. Jesteśmy tak naprawdę w tym miksie czołowych kierowców. Jest bardzo ciasno. Czuję, że zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu w porównaniu do, do, do zeszłego roku. No ale nadal jutro przed nami bardzo trudny dzień postaramy się utrzymać to tempo, poprawić parę rzeczy i tyle. Ale, ale jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowany i, i cały zespół zrobił świetną robotę. I na zakończenie kroniki odwiedzimy jeszcze Mrozy, gdzie odbył się czwarty ekobieg Wilca, na 6 kilometrów zwyciężyli Daniela Szpura i Kamil Jankowski, a z mrozów zgłasza się nasza jedynkowa biegaczka Maria Furdyna. W mrozach atrakcji dziś nie brakowało. Były biegi dla najmłodszych na dystansie. takich biegów jak tutaj, także no brak, trasa cudowna i fajnie, fajnie zorganizowane jest, także no super, zadowolony. Na uczestników czekały także stoiska edukacyjne, konkursy, ciepły posiłek przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Grodzisko. Gościem specjalnym wydarzenia był znany aktor Jacek Kawalec. Ekobieg Zawilca to wydarzenie, które łączy sport, ekologię i edukację, mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach Witold Orcholski. Spotykają się ludzie, którym zależy, żeby rezerwaty, lasy, Służyły wszystkim i żyły jak najdłużej, jak najlepiej i to są środowiska, które czasami nie gadają ze sobą, a sport łączy, więc mamy Leśników, mamy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, mamy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i tych wszystkich, którzy tam ekologicznie sobie myślą po swojemu, więc wszystkie parafie zrzeszone pod zielonym drzewem u nas są. Witold Orcholski dodał, że nie tylko radiowa jedynka świętuje w tym roku setne urodziny, to także święto mrozów, bo 100 lat temu powstało Stowarzyszenie Gimnastyczno-Sportowe Światło, które zapoczątkowało działalność sportową w tym mieście. To się pięknie składa, że, że stulecie tego sportu o mrozach i stulecie Polskiego Radia Piękna rzecz i bardzo dziękuję, że Polskie Radio tu przyjechało. Celem ekobiegu Zawilca jest nie tylko promowanie aktywności fizycznej, ale również budowanie świadomości ekologicznej. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak odpowiedzialnie korzystać z terenów chronionych i dlaczego ochrona przyrody jest tak ważna. Z Mrozów, Maria Furdyna, Polskie Radio. Zakończył się mecz w angielskiej Premier League. Chelsea-Londyn przegrała z Manchesterem United 0-1. Trwa jeszcze spotkanie finałowe Pucharu Króla w Hiszpanii. Doliczony czas gry. Atletico Madryt remisuje z Realem Sociedad San Sebastian 2 do 2 w Kronice Sportowej. Dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Kronika sportowa. Bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam w niedzielę po godzinie 17.00 Ula Kaczeńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Reklama Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dobra wiadomość z autostrady A2, odcinek Węzeł Północ, Węzeł Łowicz, 379 km. Po zdarzeniu ciężarówki z busem, zdarzeniu w którym ucierpiała jedna osoba, zablokowany był lewy pas w kierunku Warszawy. Teraz jedzie się już bez jakichkolwiek utrudnień Autostradą A2. S 7 odcinek Węzeł Gdańsk-Wschód, Węzeł Gdańsk-Port w pobliżu 9 km awarii autoosobowego osobowego. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. S- 8 Warszawa odżerania po Annopol, spowolniony ruch na jezdni w kierunku Białego Stoku. Krajowa siedemnastka, odcinek Piaski-Krasnystaw w miejscowości Łopiennik-Górny na 129 km doszło do zderzenia autoosobowego i ciągnika rolniczego. Dwie osoby w tym wypadku zostały ranne, wprowadzono ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Nie ma już utrudnień na Krajowej ósemce na odcinku wrocław Kłocko w miejscowości Przyłęk na 50 km, gdzie zderzyli się motocyklista i ciągnik. Dwie osoby zostały ranne, obowiązywał ruch wahadłowy. Teraz ósemką przez przyłęk, przez 50 kilometr idzie się bez utrudnień. Trasa ekspresowa S19, odcinek Węzeł Janów Lubelski. Druga Krajowa nr 32, odcinek Sulechów, Kargowa. W pobliżu miejscowości Kaliska na 78 km zdarzyły się dwa auta osobowe. Pięć osób jest rannych, trasa nr 32 jest zablokowana.